Zobota 21 marca 2026 roku. Słuchacie właśnie 595 nawigowanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami wybitny kapłan, ojciec Jerzysław Michał Jakowicz. Witam, ojca. Cześć Trzyma, witam wszystkich. Jest tutaj równie wybitny artysta dźwięku, Szymon Szymas-Cieśliński, podcaster. Obaj wybitni przedstawiciele swoich zawodów, więc kosmici, jeżeli tego słuchacie, to rezerwujcie nam miejsca, sami wiecie gdzie. Mamy początek wiosny, więc fajnie by było miło spędzić czas, najlepiej w jakimś miłym domku, nad jakąś wodą, czy to nad jeziorem, czy to nad morzem. Witamy Was i zapraszamy na recenzję pierwszego tomu komiksu Miły Dom nad Morzem, czyli kontynuacji serii Miły Dom nad Jeziorem. Ponownie ze scenariuszem Jamesa Tyniona IV, z ilustracjami Alvaro Martina Zabueno i kolorami Jordi Belair. Mówię, że to jest pierwszy tom tego komiksu, ale tak naprawdę to jest jak gdyby trzeci tom w tej serii, bo mieliśmy... Dwutomowe wydanie Miłego Domu nad Jeziorem, a Miły Dom nad Morzem jest bezpośrednią kontynuacją tamtego komiksu. I ten Miły Dom nad Jeziorem omawialiśmy tutaj też w tym samym składzie w 445 i 484 na Widzonym Podcaście. Przypomnę, że mnie komiks całościowo raczej się podobał, przy czym z takim zaznaczeniem, że Liczy się droga, a nie cel podróży. tak? Że bardziej podobało mi się to, jak komiks nas prowadzi przez meandry tego świata przedstawionego, niż to, jak się ostatecznie ten drugi album kończy, do czego zresztą zaraz wrócimy. Jerego, ciebie zaś ten drugi tom mocno rozczarował. Dobra, Ty tam nie szczędziłeś słów krytyki i jako iż dziś omawiamy kontynuację, no to ostrzegam w tym miejscu, że będą spoilery do tej pierwszej serii. Tak? Te komiksy są mocno powiązane, więc no, nie da się tego uniknąć. No i one teraz się zaczynają, więc jeżeli chcecie przeczytać Miły Dom nad Jeziorem, i nie chcecie niczego o nim wiedzieć, no to przykro mi, nie wiem, przeskoczcie ten fragment, albo w ogóle nie, przeczytajcie wróćcie do tamtych podcastów i potem dopiero do tego. W tamtej dwutomowej serii, 12-zeszytowej serii, poznaliśmy Waltera, kosmitę. Jakiś dziwny byt, który zaprosił grupę znajomych do tytułowego Miłego Domu nad Jeziorem. I niby zaprosił ich na krótki urlop. On się z nimi zaprzyjaźnił w tej naszej ziemskiej rzeczywistości, zaprosił ich na krótki urlop, ale okazało się, że rasa Waltera, ktoś stojący ponad nim w hierarchii, prawdopodobnie zniszczył Ziemię i cała ludzkość poza właśnie naszą grupą wyginęła. Nasza grupa znajomych ma być ostatnim takim bastionem ocalałych, uwięzionych w czymś w rodzaju jakiejś symulacji. My nie wiem, czy to jest symulacja, no ale są w takiej przestrzeni otoczonej piękną przyrodą, nad tym tytułowym jeziorem, mają swój dom. Przy czym nie wiadomo, czy to jest realna przestrzeń. Tam jest taka ilustracja, która sugeruje, że to jest gdzieś zawieszone, w pustce, więc dlatego używamy tego określenia symulacja. W każdym razie są w więzieniu, ale jest to jednocześnie raj, gdyż więzienie to spełnia ich zachcianki. Żyją w dobrobycie, niczego im nie brakuje. Mogą sobie zażyczyć czego tylko chcą. Problem polega na tym, że w sumie nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Czy ziemia naprawdę przestała istnieć, a ludzkość wyginęła? Trudno tak naprawdę stwierdzić. Tak twierdzi Walter, który jednak regularnie kłamie, manipuluje i czyści pamięć też naszym bohaterom, więc nie mamy co do tego jakiejś absolutnej pewności. W każdym razie bohaterowie w końcu poznają tę wersję historii. No i ku zaskoczeniu naszego kosmity nie są mu szczególnie wdzięczni. <śmiech> nie cieszą się, że o, uratowałeś nas, tylko raczej dochodzi tutaj do pewnego rozłamu. No i na skutek pewnych wydarzeń Walter ginie, a tak przynajmniej się wydaje większości bohaterów, bo jedna tylko postać wie, że była to śmierć upozorowana. No i nasi bohaterowie zostają jak gdyby czy znaczy, Myślą, że są tak zostawieni na pastwę swojego losu sami sobie i że teraz sami są kowalami też z tego swojego losu w tym dziwacznym więzieniu, które też jest jednocześnie rajem. No i komik skończy się informacją, że jest to koniec pierwszego cyklu. No i jeszcze po drodze pojawia się taka delikatna sugestia, że być może miły dom nad jeziorem nie jest jedyną tego rodzaju społecznością we wszechświecie. No i my w tym poprzednim naszym podcaście dyskutowaliśmy na temat tego końca cyklu. No i Jerry, tam wspominałeś, że takie zamknięcie w ogóle ludzi, także cała ta fabuła twoim zdaniem jest bez sensu, bo ona powinna być oparta o dynamikę napędzaną konfliktami. Tam powiedziałeś, że sama nuda powinna powodować tarcia, że trochę nie czaisz właśnie tego, jak ta społeczność tutaj w tym komiksie funkcjonuje. Przy czym obstawiałeś jednocześnie, że to jest zamknięta całość, że ty nie on tak zajawia, ale w tego drugiego cyklu prawdopodobnie w ogóle nie będzie, że on nie powstanie. Mhm. Ja zaś tam zauważyłem, że no rzeczywiście ta społeczność funkcjonuje w trochę dziwny sposób, ale same te, sam wątek tej manipulacji, takiego trochę istnienia w jakiejś sekcie z tym Walterem jako ala głową sekty, że to dla mnie było ciekawe. I odnośnie tej kontynuacji, ja też byłem zły, nie? że to jest koniec cyklu, bo co to znaczy w ogóle cykl. No ale założyłem, czy znaczy założyłem, no powiedziałem, że moim zdaniem tylko jeden scenariusz miałby sens, że tam rozważałem różne, ale one są raczej głupie i sens miałoby tylko to, gdybyśmy zobaczyli cykl innej grupy ludzi, bo to mogłoby być ciekawe. No i z tego miejsca ja chciałem serdecznie pozdrowić Jamesa. Siema James, pozdrawiamy, bo wiemy, że on nas słucha. Ewidentnie uwzględnił wszystkie nasze uwagi ze strefy spoilerowej tego poprzedniego podcastu w tej kontynuacji. No bo miły dom nad morzem pokazuje nam po pierwsze inną społeczność, inny dom, inną grupę ludzi, po drugie właśnie oni są dalej zamknięci po rzekomym końcu świata na małej przestrzeni, ale tym razem czuć nudę, czuć, że ta społeczność jest napędzana konfliktami, że tam są tarcia, że oni się nie do końca dogadują i to też będzie eskalowało gdzieś tam w toku tej historii, więc miło, że James skorzystał z naszych porad i moich sugestii i twoich, nie? Z jednej strony tak, z drugiej strony ja od razu powiem, że w moich oczach niestety to nie ratuje całej tej serii. Co prawda tutaj faktycznie jest to pewien pozytyw, że my nie mamy do czynienia z żadnym, tak de facto drugim cyklem, mhm. no bo ciężko tu mówić o drugim cyklu, no bo cykl ma, drugi cykl, to ja bym rozumiał, że zamykamy pierwszy i zaczyna się coś od nowa. De facto to bardzo szybko my się dowiadujemy, że to jest właśnie coś na zasadzie światów czy przestrzeni równoległych i po prostu śledzimy losy nowej grupy w innym miejscu. Przy czym też ja od razu powiem, że wydaje mi się, że to, że ani ty, ani ja nie powtarzaliśmy tych komiksów, tych dwóch tomów Miłego Domu nad Jeziorem, to spowodowało, że trochę więcej mieliśmy zaskoczenia na samym początku, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest bardzo mocno na bieżąco, z pierwszą serią, no to pewnie już w niektórych kwestii mógł się domyślić nieco szybciej, które są dosyć tak szybko zdradzane, bo w zasadzie tam twist, który staje się motorem napędowym w zasadzie całej tej historii poznajemy na finał chyba drugiego zeszytu mhm. i od tego momentu to już nie ma tej tajemnicy, ale mówię, wydaje mi się, że uważni czytelnicy pierwszej serii w zasadzie widząc kto siedzi na plaży w, na kadrach otwierających już mogą pewne rzeczy sobie uzmysłowić. I na razie, żeby nie wchodzić jakoś bardzo w fabułę, tak, ja znów się podpiszę pod tym, co powiedziałeś, że czuć, że to jest jakby napisane inaczej. Natomiast ja mówię, że niewiele to w moich oczach ratuje całą tę historię, dlatego że ja mam cały czas poczucie, że to jest opowieść pisana właśnie w tym stylu tak jak ty powiedziałeś, że liczy się droga a nie jakaś konkluzja i ja niestety to bardzo mocno czuję, w tym sensie, że ja kompletnie nie widzę, żeby to miało do czegoś zmierzać że to ma być taka historia, gdzie będziemy sobie mnożyć tajemnice mnożyć jakieś mniejsze lub większe konflikty a czy my dostaniemy sensowną konkluzję to ja od razu powiem, że ja w tej chwili już w to absolutnie nie wierzę że, że to zostanie jakoś sensownie spłętowane, to dojdzie do jakiegoś tam klimaksu, część postaci pewnie zginie nie domki zostaną zniszczone, jeden czy drugi, bo, bo to wiemy zresztą już praktycznie od samego początku, no bo też melodią od, taką na otwarcie każdego zeszytu w zasadzie jest jakaś postać, która no, żyje w takim świecie już post-apo, gdzie my widzimy właśnie, że czy to dom, czy, czy rezydencja są zniszczone i, i że doszło tam do jakiegoś przetasowania. Więc no, do czegoś takiego wiemy, że to zmierza, natomiast mówię, ja nie, nie sądzę, żebyśmy się tutaj doczekali jakiejś satysfakcjonującej puenty, a co więcej, co będę chciał rozwinąć też w toku tej rozmowy, ja mam wrażenie, że o ile... Pewne rzeczy w tym albumie podobały mi się bardziej, bo Tynion korzysta z tego, co zbudował w pierwszej odsłonie, więc po prostu pewnych rzeczy nie musi tłumaczyć, tylko wiesz, idzie szybciej do przodu z pewnymi kwestiami. Natomiast z drugiej strony problem polega na tym, że ten komiks zaczyna się bardzo szybko w mojej ocenie zamieniać w telenowele. I to taką telenowelę naprawdę niskiego sortu, taką, wiesz, nawet nie brazylijską, taką turecką Ale już telenowelę. Leciałeś daleko. I po prostu i to mi się nie podoba, nie? To mi się nie podoba, bo no, no nie, nie trafia do mnie po prostu tak jakby podawana ta historia i mam wrażenie, że wiesz, te pomieszanie porządków, czyli wiesz, tutaj koniec świata, tu kosmici, tutaj jakby te, te grupki postaci jakby w tym domu i jeszcze na to jakaś coraz bardziej mam wrażenie mglista koncepcja w ogóle, jak to wszystko funkcjonuje. No bo, jakiś bo... betel Royal jeszcze w tle, nie? Cały czas majaczące Tak, tak, tak. A, a mówię, a jeszcze wiesz, ta koncepcja naprawdę jest coraz bardziej mglista, bo, jeszcze, bo też pamiętasz, że dyskutowaliśmy w, w jakim kierunku może iść czy o, co może, czy o co może tu chodzić a tutaj też bardzo szybko widzimy, że ta grupa w tym drugim domu jest dobrana na innych zasadach i to sugeruje, że tutaj ci kosmici nasi no mają jakiś pewien plan na jakby nie wiem zakończenie tego, czy poprowadzenie tego dalej, no tylko, że dla mnie to jest coraz bardziej mgliste. I teraz tak, i wiesz dostajemy tutaj sześć grubszych zeszytów, bo ja nawet byłem przekonany, widząc, że tam chyba osiem zeszytów już się ukazało, że to właśnie my dostaliśmy już 8 zeszytów w tym pierwszym tomie zbiorczym, a tak naprawdę jakby wywalić połowę treści tego komiksu, to ja mam wrażenie, żebyśmy fabularnie byli w tym samym miejscu, dlatego że pomimo tego, że to jest no dosyć opasły objętościowo tom, to mówię, w którymś momencie miałem poczucie, że my trochę dreptamy w miejscu, nawet odeszło nam to, co było pewnym motorem napędowym, szczególnie pierwszego tomu, czyli właśnie same tajemnice, nie? bo my o tym też dyskutowaliśmy, szczególnie właśnie na poziomie pierwszego tomu, że tamtyni on mnożył te tajemnice mnożył jakieś motywy niejasne, sugestie co do tego w jakim kierunku to może iść tutaj tego jest dużo mniej, no bo mówię on korzystał z, z pewnego status quo no ale z drugiej strony jakby nie, nie próbuje nawet mam wrażenie dawać jakiejś większej liczby odpowiedzi mhm. dobra, a bo już położyłeś tyle wątków ja może wrócę na moment do tego punktu wyjścia trafiamy do innego domu on, jak tytuł wskazuje, jest położony nad morzem. Mamy ponownie 10 osób. Także znaczy tam w, tym, w tej pierwszej serii to było trochę inaczej, ale tam mówili, że to jest złamanie reguł pewnych. Tak? Tutaj mamy 10 osób i Kosmitę, który tym wszystkim steruje. Tym razem Kosmitą jest Max, właśnie Kosmitką. A te 10 osób, w przeciwieństwie do ekipy z nadjeziora wydaje się być rzeczywiście wyjątkowe. Opis każdej z nich ponownie. Tak? Każda z nich jest przypisana do jakiegoś zawodu, jakiejś klasy, jakiejś branży. Każda ma jakiś symbol, przy czym te symbole teraz e, wyglądają inaczej niż w tym pierwszym tomie. Tak? Jakby, czy znowu jest jakiś zamysł za tym stojący, no ale to jest inny koncept. Każda osoba ma swój symbol i każda jest przypisana do zawodu. I tutaj każda ma jakiś opis i te opisy sugerują, że wszyscy dostali liczne nagrody, stypendia, mieli najróżniejsze sukcesy w swoich branżach. Reprezentują zarówno dziedziny humanistyki, jak i nauki ścisłe. Mamy, nie wiem, lekarza, naukowca, matematyka, księdza, ale i senatora, aktora czy pisarza, i wszyscy tutaj zdają się wiedzieć, że świat się skończył, że są tym ostatnim bastionem ludzkości, że są tymi właśnie wybitnymi geniuszami, którzy no, mają czemuś tam docelowo posłużyć, przy czym no, nie do końca wiedzą czemu. No i tyle wiemy w pierwszym zeszycie, tak, na start. Zaraz przejdziemy do tych pozostałych, ale na razie bez spoilerów właśnie zostańmy trochę tutaj. My się poprzednio zastanawialiśmy w ogóle, dlaczego Walter wybrał, no nie do końca wybitne jednostki, a bardziej swoją paczkę kumpli. Takie można było odnieść wrażenie, po prostu ludzi, których poznał gdzieś tam w koleżu, na studiach, zaprzyjaźnili się i takich ciągnął za sobą aż tutaj do tego domu nad jeziorem po końcu świata. Ta nasza ekipa w tym nowym domu, nie nad jeziorem, tylko nad morzem, może muszę uważać, żeby tego nie pomieszać, ta ekipa wydaje się być zupełnie inna rzeczywiście. Ma inną dynamikę, specyfikę, są też tacy w sumie niesympatyczni. To było moje odczucie w pierwszym zeszycie, nie, że są takimi mhm, trochę tak, snobami, totalnie. zadzierają nosa. Tutaj ja, ja wspomniałem, nie? że ty nie on nas posłuchał, ciebie posłuchał, bo ty mówiłeś, że sama nuda tutaj powinna generować konflikty, powinno być więcej tarć i wprawdzie nic się takiego wielkiego nie dzieje w tym pierwszym, zresztą się ta sytuacja eskaluje dopiero potem, ale już na start czuć te tarcia, nie? że tam na przykład jedna osoba stwierdza, ja chcę burzę, bo wy chcecie cały czas piękną pogodę, ja chcę burzę, nie? a ktoś tam stwierdza, a ja mam gdzieś co ty chcesz, bo ja chcę na łódkę. Tak? Tam trzecia osoba stwierdza, że ja się codziennie chcę opalać, ale w sumie mam to gdzieś. Nie ma słońca, to się będę opalała no, w takim roku i tyle, ale i tak pójdę, zrobię swoje. Potem też, gdy z tego wynika coś, że ta pogoda zostaje zmieniona, to oni znowu się kłócą. Nie? Tutaj nie ma w ogóle jakiejś takiej, tak jak w tym pierwszym domu to była paczka kumpli, tak tutaj wręcz przeciwnie. Jak ci się podoba właśnie ten punkt wyjścia, ta zmiana? To jest dla mnie ciekawsze na tym takim bazowym poziomie, tym bardziej, że tu wchodzi jeszcze drugi element połączony bezpośrednio z tą nudą, no bo przez to, że to są jakoś tam wybitne jednostki w swoich dziedzinach, no to oni zaczynają też bardzo szybko eksperymentować z możliwościami, które daje dom i ta kosmiczna technologia, co widzimy też bardzo szybko po tym, jak ktoś tam Przedstawia się, że tam jest, nie wiem, profesorem lat 80. A my widzimy gościa, który się prezentuje jak młody buki i wygląda na 40. No i bardzo szybko na przykład wychodzi to, że tam część tej ekipy po prostu modyfikuje dzięki tej kosmicznej technologii swoje ciała. I to jest coś, co mówię, co na, na tym bazowym poziomie dla mnie było interesujące, tylko no, no Mój problem jest taki, że Tynion czwarty niewiele z tym, w tym tomie robi, tak, tak mi się wydaje, że jednak bardzo szybko my idziemy w kierunku połączenia pierwszej serii z drugą i tak naprawdę to, to tutaj zaczyna się ten konflikt i wiesz i te tarcia i ta nuda i, tak, i te wszystkie elementy, o których tutaj sobie rozmawiamy, to mówię, to jest ale to ma tak naprawdę tylko znaczenie w pierwszym, drugim, trzecim zeszycie, a później bardzo szybko wydaje mi się schodzi na dalszy plan. Mm -hmm. Ja czytając te pierwsze zeszyty, czy znaczy pierwszy zeszyt, potem drugi z jednej strony, bo myślałem sobie, że w sumie to jest ciekawe, nie, że teraz dostajemy niby te wybitne jednostki, ale jednocześnie powiem Ci, że troszkę się łapałem za głowę, gdy znowu dostaliśmy te 10 imion, 10 zawodów i sobie myślałem, o że znowu trzeba będzie próbować zrozumieć kto jest kim, kto się czym zajmuje, kto ma jaki charakter. A od razu Ci wrzucę, a nie masz problemu z tym, że to trochę nie ma żadnego znaczenia? Bo ja się złapałem w którymś momencie na tym, że ja nawet przestałem notować w głowie, czy próbować zapamiętać, kto jest, nie wiem, lekarzem biologii, a kto jest naukowcem, a kto jest kimś tam, bo to w sumie nie ma żadnego znaczenia kim oni są i dlaczego się tam znaleźli. No, komiks nam mówi, że są wybitnymi jednostkami i tyle, bo oni nawet nie korzystają tak naprawdę poza tam, nie wiem, jedną osobą z tych zdolności, które je przywiodły do tego miejsca, w którym y -y -y. są. Znaczy on jakkolwiek stara się tego używać, czyli na przykład, nie wiem, no, lekarz potem robi coś z czyimś ciałem, tak? pisarz, no pisze książki. W Historyk, no wprawdzie, pakuje tutaj cały czas, wyciska sztangę, ale no, mu opowiada, tam wspomina o tej swojej pracy, więc jak gdyby nawet w miarę mi się wydało to czytelne. Kto jest z kim, jakoś tak zapamiętałem. To tak po prostu na samą myśl o tym byłem trochę zniesmaczony i takiego o Boże, nie chce mi się już tego czytać. Ale okazało się, że nie mam z tym problemu, ale rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, oni są bohaterem zbiorowym. I te profesje, one są jakoś tam widoczne. My do nich wracamy, więc to da się jakoś nawet ogarnąć, ale to, to znaczenia większego nie ma. Mało tego, ja byłem przekonany, że w ramach tych konfliktów pojawią się jakieś stronnictwa, nie? jakieś takie obozy. A tutaj bardzo szybko, gdy ten konflikt eskaluje, to się okazuje, że to jest trochę... Wszyscy na jednego wiesz, co, co też było dla mnie trochę zawodem, no bo uznałem, że jednak w takiej społeczności tutaj powinny się potworzyć jakieś, nie wiem, parki, trójki czy coś takiego i tak jak ta dynamika jest prowadzona, trochę mi się gryzie, ale to do tego przejdziemy pewnie w strefy spoilerowej mhm. i to są trochę osoby bez właściwości i zresztą od, odnośnie tej wybitności też... Ona jest nam zasugerowana właśnie tymi opisami, że każdy ma milion nagród na koncie, jest w ogóle, osiągnął nie wiadomo co w swojej dziedzinie. Ale jak ja patrzę na tych bohaterów, to ja nie czuję tej wybitności, nie widzę jej i ja nie wiem, czy to jest tak ironicznie celowo zrobione, żeby potem w tej eskalacji, jak gdyby to skrytykować może pewne podejście właśnie do osiągnięć życiowych, czy coś takiego, czy nie. No to też możemy o tym podyskutować za moment. Teraz wracając tutaj do tego początku, też jak zauważyłeś. Pomijamy cały wątek tego cyklu. Nie? To nie ma cykli, to jest kontynuacja. My trafiamy do tego domu też już jakoś chyba dwa lata od rozpoczęcia tej symulacji czy czegoś. Ten komiks też w sumie mówi, że korzysta z tego lore, które gdzieś tam zostało zarysowane, ale on w ogóle ty ją tutaj kontynuuje też strukturalnie. Wszystkie pomysły z pierwszej mhm, serii. Tak. Czyli na początku każdego zeszytu ponownie mamy wymieszane retrospekcje i futurospekcje. Widzimy jakąś z postaci z tych domów w przyszłości potencjalnej. To jest jakiś świat post-apo, taki pustynny, nie wiem, pomarańczowo-brązowy, taki bury świat, które kojarzymy z jakimś MatMaxem czy czymś takim i ta osoba, którą akurat tam widzimy w jakichś nieprzyjemnych okolicznościach przygody wspomina jakieś wydarzenie z przeszłości w ramach tej relacji z Walterem, czy z Max, chyba bardziej z Walterem tutaj akurat. No i mamy futurospekcję, w ramach której pojawia się retrospekcja, potem się domyka ta futurospekcja i potem wracamy do miłego domu nad morzem. Po drugie, znowu mamy te numerki, znaczy nie numerki, tylko te ikonki przypisane do bohaterów i klasy postaci. Po trzecie, znowu pojawiają się w narracji maile bohaterów do swojego kosmicznego opiekuna. W tym wypadku to akurat jest częściej, albo chyba tylko Max, głównie Max. Więc wszystkie te elementy strukturalne, narracyjne powróciły i w sumie też od strony graficznej te albumy są podobne, chociaż tutaj akurat rysownik sobie pozwala na kilka nowości, no bo okazuje się, że ta nowa symulacja niektóre elementy względem tej pierwszej ma pozmieniane. Nie wiem, może w sumie o tej grafice coś od razu powiemy, zanim wejdziemy w te szczegóły, co? O tych ilustracjach. Oczywiście ilustracje dla mnie są chyba cały czas najmocniejszym punktem tego komiksu. One mi się bardzo podobają, są bardzo specyficzne, ja w zasadzie nie jestem w stanie do końca porównać do jakiegoś innego tytułu tej kreski, którą tutaj dostajemy, ale ona jest bardzo efektywna jakby w tym, co tutaj dostajemy. W tym sensie, że nieważne, czy widzimy właśnie jakąś tam tą, taką typową post-apo futurospekcję, czy widzimy jakieś retrospekcje, nie wiem, które się czy to będzie się rozgrywały gdzieś na studiach, w barze, cokolwiek. Czy widzimy na przykład działanie tej kosmicznej technologii, bo tutaj tego jest więcej, to się objawia w takich jakby wirach kolorystycznych, to wypada naprawdę bardzo, bardzo dobrze i no podoba mi się to, jak od strony wizualnej ten komiks jest prowadzony. No to mówię, jest kreska bardzo specyficzna, ale no ona mi wyciąga tę historię gdzieś tam do góry o, o kilka poziomów i mam wrażenie, że w, z gorszymi rysunkami to bym był jeszcze bardziej krytyczny w stosunku do, do, tej, do tego albumu. Mhm. My poprzednio mówiliśmy, że ilustracje są bardzo dobre, a kolorystycznie tamten komiks był doskonały. Ja mam wrażenie, że to jest podobne. Tak, to Te prawda. Te kolory Jordi, Belair są niesamowite. Tak jak wspomniałeś, ty to nazwałeś kolorowymi wirami, czy czymś takim, nie? To rzeczywiście mamy tutaj takie momenty, gdy ta symulacja, ta rzeczywistość jakby się rozpadała, tak? To takie weirdowe może przecinanie zasłony rzeczywistości. <grym> tutaj widzimy. I to rzeczywiście wygląda ciekawie, tak psychodelicznie, Abstrakcyjnie, ale jest czytelne nie? i jest ładne. Jest rzeczywiście od strony kolorystycznej też bardzo fajne. Ponownie mamy tutaj rozkładówki. Tylko tym razem no, z domem nad morzem, a nie nad jeziorem. Ale rozkładówka mi się najmniej podobała. Moim zdaniem jest taka. Totalnie mdła i, i akurat to, że ona tak powraca co zeszyt, to, to to na mnie wrażenia nie robiło. Ponownie też mamy często stosowaną narrację taką pionową na dwie strony, uh -huh, że tak. czytamy dymki od lewej do prawej, ale przez dwie strony. Przy czym powiem ci, że tutaj y, chyba dwa razy ten komiks mnie strollował, bo wydawało mi się, że właśnie tak powinienem czytać te dwie strony od lewej do prawej bo tak właśnie kilkukrotnie no, komiks to wymuszał, a trafiały się strony, gdzie to nie miało tak sensu. I Jednak narracja była tradycyjna, strona lewa, strona prawa, mimo że one były w tym samym stylu narysowane, z tymi samymi postaciami, jak gdyby nic nie zwiastowało tego, że akurat tutaj mam to czytać inaczej, nie wiem, trochę zgupiałem tutaj. Potem przy każdej kolejnej takiej podwójnej, podwójnej stronie tak z narracją z najpierw czytałem w jedną stronę, potem w drugą i się zastanawiałem, co ma więcej sensu. Więc trochę mnie to myliło, że nie, nie zepsuło mi to jakoś tej lektury, no bo ostatecznie coś tam, jedna narracja, jeden sposób, może tutaj czytania okazywał się sensowny i po prostu leciałem dalej. Mówiliśmy ostatnio, że niektóre postacie były rysowane w miłym domu nad jeziorem kapkę Koślawo. Tutaj niby, znaczy najpierw napisałem, że teraz jest lepiej, nie? że jak gdyby tego nie uświadczyłem, jak potem mm. ten komiks przekartkowałem. To na przykład w tych retrospekcjach. Nie? Rzeczywiście czasem jest taki styl jakby świadomie nie do końca, no nie dbały trochę, nie do końca wyraźnie są to niektóre ilustracje, ale to absolutnie nie przeszkadza, bo to są też często wtedy jakieś takie scenki, no właśnie wspomnień, nie, więc one mogą być nawet świadomie bardziej rozmazane, no bo to są wspomnienia, więc to nawet jako taka wizja artystyczna do mnie przemawia, zaś te ilustracje w domach, one są całkiem czytelne i w ogóle ja byłem trochę zaskoczony, jak bardzo się te postacie w tym nowym domu od siebie odróżniają, bo tak sobie pomyślałem, nowa dziesiątka postaci. Jeszcze trochę może wrócimy do tych poprzednich czy do jakichś tam innych. Zaraz mi się to zleje, wszystko w jedną całość, a tutaj te wspomniane przez ciebie modyfikacje ciała zostały fajnie wykorzystane do rozróżnienia tych bohaterów, nie? bo mamy tam jakąś piosenkarkę à la modelkę, mamy tę naukowczynię, która też się przerobiła na modelkę, mamy tego dopakowanego historyka, mamy tego pisarza tam w garniturku tego lekarza, który cały czas z tym pulpitem biega i tak dalej. Jak gdyby każdy ma albo element charakterystyczny, swojego ubioru wyglądu albo jakiś gadżet związany z jego właśnie profesją albo jeszcze coś innego no ale właśnie o to chodzi, że te postacie łatwo od siebie w miarę odróżnić, nie jest tak, że to nie ma może znaczenia jakiegoś wielkiego ale to nie jest tak, że patrzysz i zastanawiasz chwila, to, to, to była ta postać czy tamta kto to w ogóle jest, nie? To prawda, to prawda, wizualnie yy, to, to działa no i ja mówię, tu, tu nie będę nic więcej dodawał, no po prostu wizualnie bardzo mi się ten komiks podoba W sumie jeszcze jedną rzecz dodam ilustracje tych naszych kosmitów. One są super. Sam ten koncept jest przeniesiony z tej pierwszej serii, czyli kosmici mają... Jak gdyby takie wielkie, białe oczy, nie to są ala okularki, czy coś, ale wyglądają właśnie trochę jakieś takie upiory przez to, ale oni też czasami tracą kontrolę albo tracą kontrolę, albo świadomie porzucają tę ludzką formę i wtedy tak się rozpadają trochę tutaj na takie Aladymy, czy coś. I to bardzo fajnie wygląda w komiksie. Tak. Uhu, to jest. Prawda. W sensie w filmie pewnie czy w serialu to wypadło to, bo ciężko by to było dynamicznie ukazać. A na statycznej ilustracji. Wygląda super, bo jest trochę ciekawe, fascynujące i jakoś tam ładne, a trochę przerażające. Nie, jakby mi się coś tak rozpadło, jakieś ciało ludzkie czy ludzkie, no potencjalnie ludzkie na żywo, to chyba bym trafił do choroszczy. I ostatnia rzecz, okładki. Ostatnio uchwaliliśmy alternatywne. Tutaj w tym albumie zbiorczym na końcu jest zebrane trochę tych okładek i te na końcu mi się w sumie nie podobają. One są takie trochę byle jakie, ale za to te powtykane w środek poszczególne zeszyty, one były bardzo ładne. Mega mi się podobały te grafiki. No, ja się tutaj podpisuję. To mówię, nie, nie będę zajmował więcej czasu, bo tutaj tak jak rozmawiamy o tym już od paru minut, wizualnie komiks sztos. No dobra, no to zaraz przechodzimy do spoilerów, ale właśnie, żeby to jakoś podsumować. Ja mam słowo uwag ponownie i między innymi tę ta telenowelowość, o której Jerry wspomniał, zaczyna mi przeszkadzać, bo ilość wątków romantyczno-miłosnych w tym komiksie i to, jak one są ze sobą posplatane, to jest naprawdę ad absurdum doprowadzone. Trochę się teraz śmieję, ale w trakcie lektury autentycznie też w którymś momencie już przywracałem oczami z tym myślałem, boże, jak, dlaczego? A jeszcze mamy w tle manipulujących kosmitów, więc tym bardziej, czy to się trzyma z przysłowiowej całości? To zaraz rozwiniemy. Ale trochę mnie to zaczyna męczyć, tak jak ja bardzo chwa... Mówię o tym, bo ja bardzo chwaliłem przy tej poprzedniej serii. nie Te relacje właśnie w domu, to, że mamy tę paczkę kumpli, jak oni są manipulowani, jak oni tam coś odkrywają, potem jednak ktoś im miesza znowu w głowie w ten czy w inny sposób. To gdzieś tam mnie kręciło tak w... na tym etapie to zaczyna być męczące, ale podoba mi się ten, znaczy znowu podoba mi się ten premis ta zajawka eskalacji, do której musi dojść w tym świecie przedstawionym. Przy czym znowu kończąc ten tom, jeszcze tym bardziej wracając do tych poprzednich i do naszej rozmowy poprzedniej, pojawiło się w mojej głowie tyle pytań, że ja się boję, że ten komik spadnie z rowerka i sobie buzię rozwali, że sobie ziazie zrobi. Ale na ten moment ja jestem w miarę zadowolony, w sensie mi się to czytało mimo wszystko dalej przyjemnie i jeszcze ja zacząłem przed tobą, ale kończyłem już jak ty skończyłeś i ty mi napisałeś, że właśnie znowu raczej zawód i że nie wiesz, co ty nią chcesz z tym zrobić. A ja mimo wszystko, czytając tę drugą część tego tomu, te kończące zeszyty, czułem jakiś tam hype na to wszystko. Tak Podoba mi się ta zajawka tej eskalacji. Boję się, że to może totalnie nie wypalić, ale gdzieś tam to budowanie tych emocji do mnie trafia. Tylko znowu samo zamknięcie tego, tych sześciu zeszytów dla mnie jest słabe. To też jest taki niby cliffhanger. Ja go nie rozumiem tak fabularnie. Moim zdaniem tutaj coś nie ma sensu. No pewnie zaraz o tym podyskutujemy. Znaczy to jak krótko, zanim wejdziemy w spoilery, telenowelowość to jest jedna rzecz, która bardzo mi przeszkadza. Druga rzecz, która mi bardzo przeszkadza to to, że tak jak zajawiłem trochę na początku, według mnie Pewne rzeczy przestałem się tu kleić, w tym sensie, że ja albo nie rozumiem, jak ten świat działa, albo Tinion nie mówi nam wszystkiego, jak ten świat działa, albo coś tu nie styka, no bo my widzimy na różnych poziomach, że na przykład, nie wiem, ci mieszkańcy Nowego Domu, mają bardzo zaawansowane możliwości modyfikacji w zasadzie wszystkiego, swoich ciał, otoczenia i tak dalej, tak dalej, no co raczej sugeruje nam, że my mamy do czynienia z po prostu jakąś symulacją, no bo to nie jest, wiesz, to, to nie mogłoby funkcjonować na tym poziomie organicznym chociażby tak jak, tak, tak jak to funkcjonuje. Co więcej, mamy niby wyłożone przez Max, czyli przez tą drugą kosmitkę jeszcze raz zasady, na jakich te osoby powinny się znaleźć w domu, ja znów tego nie rozumiem albo yy, po prostu to nie do końca ma sens, albo ty on jeszcze nam czegoś nie mówi, albo coś, coś, coś zaczyna robić niespójne dla mnie. I, i, I ja mam tu wiele takich zgrzytów. Znaczy to mi się akurat podoba, to ci powiem, że, że ten plan kosmitów wydaje się nie mieć sensu, przez to, że mamy dwoje kosmitów, którzy mają totalnie inne rozumienie tego planu, ale to akurat mnie ciekawi. Zabawa tym mi się podoba, ale to zaraz wrócimy. Ta, ale w, tego, wiesz, no. tylko, to, to, to znów nie wchodząc w jakieś spoilery jeszcze, tu rozmawiali o tych wybitnych jednostkach. Ja się nad tym chwilę zastanawiałem. No, Stałem szacunkiem, ale wybór dziesięciu wybitnych jest jednostek, bo ktoś tam zdobył parę nagród. No, dla mnie to jest naprawdę cokolwiek dyskusyjne i to... Ale to jest ta kwestia interpretacji właśnie. nie? Co jest wybitne i moim zdaniem jakby komiks to trochę rozwinął, no to by mogło być nawet ciekawe, nie? zwłaszcza no, z punktu widzenia mogłoby rasy być obcych, mogłoby która być. E, no, może mieć specyficzne podejście. tak? W sensie jak ma ocenić... Nie wiem, czy ja, czy ty, czy ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek jest wybitny. No to można podejść do tego tak bardzo subiektywnie, emocjonalnie, można podejść do tego jakimiś kategoriami kosmicznymi albo kategoriami ziemskimi. Właśnie nie wiem, że ktoś dostał nie wiem, Nobla, Nikę, Oscara, e, jakąś tam inną nagrodę. To jest jakoś tam, znaczy, trochę się teraz też uśmiecham, bo to, to jak to wygląda w tym komiksie jest trochę absurdalne, ale sam koncept mi się podoba, nie? I ta zabawa No, no, nim, no. właśnie, tylko że to jest koncept, który jest nie do końca wykorzystany, bo dla mnie takim jaskrawym przykładem, jak bardzo to jest dyskusyjne, niespójne i, i dla mnie właśnie trochę niewykorzystane, to jest przykład księdza, którego mamy w tym drugim domu. No bo, znaczy, on w ogóle jest tutaj nie wiadomo po co. Znaczy, jest no, to, no, żeby mógł cię przedstawić, Ojcze Dżerysławie, na wstępie, nie bo mamy księgę. No, no i... chyba jedynie, nie no to, a, ale poza tym, no to wiesz, to ma kilka nagród. Dzięki, James. Gdzie ja sobie po prostu pomyślałem o tym, że, no nie wiem, wybitnością to powinien być tam jakiś, nie wiem, arcybiskup, albo już nie powiem, że papież, ale tam w ogóle no jak, jakaś kościelna szycha, a nie, że tam jakąś tam nagrodę jakiś... dostał Jerry. i tyle. Jerry, teleewangelista jakiś. No albo nie, no, no to, to tak, no, no ktokolwiek, nie? Ktoś, kto ma jakąś realną władzę, nie? A tutaj no, mamy jakiegoś księdza, który no, jest nam przedstawiony, on tu nie, nie spełnia żadnej roli, nie? Dlatego, no mówię, ja nie, nie chcę w to wchodzić, żeby się tu za bardzo nie rozdrabniać, bo wydaje mi się, że konkluzja bezspoilerowa jest taka, że jeżeli komuś miły dom nad jeziorem się podobał, no to śmiało powinien sięgnąć po Miły Dom nad Morzem dlatego, że to jest bezpośrednia kontynuacja i tutaj pewne rzeczy są poprawione mimo wszystko ale też te bolączki, które punktowaliśmy w tej pierwszej serii moim zdaniem one tutaj też występują niektóre są jeszcze bardziej podkręcone dochodzą nowe w mojej ocenie więc to jest po prostu trochę tak, że jeżeli ktoś się odbił na przykład od tamtej serii tak jak poniekąd ja, bo w sumie gdybyś mnie nie zachęcił na zasadzie, że, że czytasz to, żebyśmy to sprawdzili i pogadali wspólnie, to ja bym nie sięgnął sam z siebie po, po ten drugi tom, bo, bo mówię, dla mnie jednak ta pierwsza seria była dużym rozczarowaniem. no ale mówię, ale myślę, że patrząc nawet po nagrodach, które ten komiks zgarnia, ten tytuł ma spore gronofanów, fanów, więc z kolei też ja uczciwie powiem, że jeżeli ktoś po prostu lubi Miły Dom nad Jeziorem i i kupił całą tę koncepcję, to wydaje mi się, że może być zadowolony, bo w, moim, w mojej prywatnej ocenie to ten album, pomimo moich licznych uwag i jakiegoś tam całościowego rozczarowania, ja go oceniam trochę lepiej niż szczególnie ten drugi tom. Nie? Bo wiesz, pierwszy to, był, to było takie wprowadzenie do pomysłu, nie? ale ten drugi tom mnie naprawdę zirytował. Tutaj widzę, jest trochę lepiej, no ale już naprawdę nie mam nadziei, że to zostanie jakoś sensownie skonkludowane. Mm -hmm. ja też często używam tego systemu ocen to jest ciekawe, że w trakcie lektury u mnie ta ocena to była totalna sinusoida tak? w górę i w dół bo były momenty, kiedy sobie myślałem wow, to jest mega ciekawe eksplorujmy to, idźmy w tym kierunku i sobie myślałem, nie wiem, 9 na 10, tak? Świetna rzecz. A były momenty, kiedy właśnie w drugą stronę wpadamy w jakąś tę nowelowość, jakieś takie zapętlanie się tych wątków i znowu sobie myślałem, dobra, to zaczyna się robić trochę mdłe. 6 na 10, więc jakaś taka średnia, nie wiem, jakieś 7, 7,5 może i bym dał. Ja tutaj widzę właśnie sporo potencjału, ale jest też masa rzeczy, które mi przeszkadzają i które też pod kątem tej kontynuacji mnie nastawiają trochę negatywnie, co pewnie zaraz oceniemy strefy spoilerowej. Mimo wszystko polecam, tak? Mimo wszystko to jest ciekawe i znowu, jeżeli jakiś tekst kultury ma słabe elementy, ale ma też jakieś bardzo ciekawe, intrygujące koncepty, to można przeczytać to sobie w głowie gdzieś tam się zainspirować tymi ciekawymi konceptami, a resztę po prostu zaś na no trudno. No. <śmiech> nie, nie pykło tym razem, ale sam koncept jest ciekawy, może kiedyś w jakimś innym tekście kultury wróci. Ym, dobra, no to dziękujemy wszystkim, którzy komiksu nie czytali i nie chcą spoilerów na ten moment. Dzięki, a całą resztę zapraszamy na strefę spoilerową. Do usłyszenia za moment. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie, ojcze. Czołem, czołem, trzyma może zacznijmy od tej telenowelości. To jest taka naprawdę drastyczna zmiana mam wrażenie w tym komiksie, mimo, że ten pierwszy tom, znaczy nie pierwszy tom, pierwsze dwa tomy, tak? ta cała pierwsza seria, 12 zesztów, też mocno opierało się na tych relacjach międzyludzkich i tam też te kwestie dosłownie romansów, miłości, seksu jeśli tam były obecne. Tak Tam jakoś tak tego nie czułem, a tutaj naprawdę mam wrażenie, że całą masę czasu, naprawdę wiele stron poświęcamy na to kto z kim się przespał, kto z kim był zakochany, kto kogo zastąpił w jakimś związku, kto kogo z kim swatał. I to samo w sobie jest problemem też przez to, że my wiemy, iż to nie są naturalne relacje że to nie jest nawet taka telenowela na zasadzie, że właśnie ktoś się miał ku sobie, ktoś kogoś zdradził z jakiegoś powodu, czy się rozstali ludzie też, bo coś się tam wydarzyło, czy bo chemia wygasła, tylko my tutaj w tle mamy cały czas kosmitów, którzy manipulują naszymi bohaterami. Nawet mamy taką scenę, gdzie dosłownie Max i Walter, nie wiem, nad Oliverem albo nad kimś innym, już nie pamiętam, ale stoją nad kimś z tej ekipy. Nad Norą chyba. A nie, rzeczywiście, tak nad, nad normem wtedy jeszcze, tak? przed tranzycją. Tak, nad normem, tak, tak. tak. Mhm. I oni coś tam mówią, ten człowiek, jak gdyby, który słyszy rozmowę kosmitów i ich widzi, panikuje, jest taki, co się dzieje, kim jesteś, czy coś takiego, o co chodzi. I oni potem mu czyszczą pamięć i chyba Walter, a może i Max, no, któryś z tych kosmitów Max. klęka przy nim mówi pocałuj mnie. Czy coś takiego. No i do, dochodzi do tego pocału. Max. Tak, tak, tak. No to jest jakby początek relacji Norma wtedy z Max. Ja to teraz nawet mylę, bo ja mam wrażenie, że Walter też w ten sposób obcował z tymi bohaterami. Nie? Dla mnie jak gdyby każda z tych przyjaźni czy miłości mogła w ten sposób się narodzić. Więc to śledzenie kreśle cudzysłów, dynamiki relacji, dla mnie nie jest śledzeniem dynamiki relacji, tylko to jest śledzeniem tego, jak te eksperymenty na ludzkich relacjach się nie udawały albo po prostu się kosmitom odechciewało czy coś, bo my nawet nie wiemy właśnie, czy to, że te związki się rozpadały, to było, to było za słabe działanie jakiejś psychomanipulacji kosmitów czy ich technologii, czy, czy o co chodzi właśnie to, cały ten kontekst Kosmiczno-technologiczno-manipulacyjny czyni dla mnie te relacje mniej ciekawymi. Więc tu jest kilka poziomów i kilka problemów, moim zdaniem. Trzymając się kosmitów, no to tutaj relacja Norma z Max, no to jest prosty temat w sumie, bo cały problem z tą relacją się sprowadza do tego, że ta relacja była od początku totalnie niesymetryczna, w tym sensie, że Max wiedziała no kim jest, do czego zmierza, jakie są jej cele, a Norm zaczął z nią tą, tę relację w, no jakby w dobrej wierze, no zakładając, że koleżanka z ich ekipy, no się nim zainteresowała i to wszystko. No więc w momencie, kiedy Max mówi wprost, że zludziła się, bo po prostu nie widzi potencjału w tej postaci, a ona w przeciwieństwie do Waltera szukała tego potencjału rozumianego właśnie jako takiego swoistego sukcesu, tak? takiego mhm. czynnika X właśnie rozumianego jako, nie wiem, nagroda, wybitność w jakiejś dziedzinie, osiągnięcia i tak dalej. A Walter, jak się dowiadujemy po raz, no wtóry, no bo to już mieliśmy zasygnalizowane w miłym domku nad jeziorem, ale tutaj jest jeszcze to podbite, że on podchodził do tego właśnie relacyjnie i tak naprawdę to jemu zależało na tym, żeby w domku nie znalazły się jednostki wybitne, tylko grono przyjaciół, jego przyjaciół i tyle. No i teraz wiesz, ta relacja na linii Max, Norm czy, czy Nora, dla mnie jest o tyle nieciekawa, że z jednej strony to sam ten początek jest, czy mógłby być interesujący, bo z tym można by było zrobić fajne rzeczy, no właśnie z taką niesymetryczną relacją, no bo wiesz, technologia, psychomanipulacja i tak dalej, i tak dalej, no ale z tym się mało co tutaj dzieje, nie? No po prostu mamy po stronie ludzkiej zawiedzione uczucia i po prostu niemożność pogodzenia się z m, rozstaniem i z, z wygaśnięciem relacji romantycznej, a po stronie kosmitów, no mamy pchły, które y, z lat trochę tam pobawiliśmy się tymi pchełkami i, i to wszystko, no, no c, idziemy dalej, więc to jest jeden problem. Drugi problem to jest to, że bardzo szybko okazuje się, że łącznikiem pomiędzy tymi domami jest Olivier i to jest pierwsza kwestia, czyli bohater z tej paczki Waltera, a po drugie, że w zasadzie cała ta paczka to miała w sobie także, czy zawierała w sobie także Oliwiera i Max. No i tu już się robi naprawdę dla mnie to ciężko strawne, bo wiesz, jak ja mam cały czas próbę przekonywany nas ze strony Tyniona, że kosmici wpadli na jakiś plan, że stworzą właśnie jakieś domy, gdzie wybitne jednostki i tak dalej, tak dalej, a nagle się okazuje, że to się ogranicza do grupki znajomych ze studiów, którzy po prostu jak w takim tanim młodzieżowym serialiku każdy z każdym był w różnych konfiguracjach i teraz niektórzy się nie lubią, a niektórzy się lubią, a niektórzy się porozstawali i nie mogą się z tym pogodzić. To jest po prostu naprawdę tanie, niemiłosiernie a to się staje głównym takim motorem napędowym działań dla części bohaterów i to jest coś co mnie męczyło, bo ja uważam, że to w ogóle było na tym poziomie już zbędne, znaczy w tym sensie, że o ile ja rozumiem na przykład to, że Oliwier się pojawia w jednym i w drugim domu, no bo on się staje katalizatorem tego konfliktu, nie? gdzie my z jednej strony widzimy, że moment, w którym się troje bohaterów z pierwszego domu pojawia w drugim domu i widzi Oliwiera, to nagle po pierwsze mają czarno na białym, że nie są sami, po drugie widzą, że w drugim domu jest przyjaciel, po trzecie tutaj w sumie wszystkie strony bardzo szybko się orientują, że jeżeli to jest jakieś kosmiczne battle royale, gdzie po prostu tylko jeden dom przetrwa no to albo przetrwa ekipa Waltera, albo przetrwa ekipa Max, co spowoduje, że część z tej przyjacielskiej ekipy, no bo właśnie i Max i Olivier są w, też niejako w tej ekipie, no to, to, że po prostu rozstaną się z życiem. A na to wszystko mamy tę ekipę tych pseudo-wybitnych jednostek, które bardzo szybko też się orientują, że mamy tutaj do czynienia z Battle Royale, więc co trzeba zrobić? No trzeba wybić po prostu jakby te tam gorsze jednostki, bo oni też już wiedzą, że to nie są żadne wybitne jednostki, zanim one się pułapią i, i zanim one wykonają pierwszy ruch. No i w sumie to wszystko powoduje, że dla mnie ta dynamika... Nie jest interesująca, nie? Że coś, co by mogło być poprowadzone w ciekawym kierunku, bo mówię, jak zaczęliśmy od tego, że tutaj naprawdę są niby te wybitne jednostki, i widzimy, że one właśnie trochę się nudzą, trochę tam iskrzy pomiędzy nimi. To ja liczyłem, że trochę faktycznie to będzie nowy cykl i po prostu wieś, zobaczymy, w jakim kierunku to, to pójdzie. I nawet niech będzie, nie wiem, trzeci album, czy trzeci tom, który gdzieś tam to wszystko będzie zbierał i, i, i tyle. Ale nie, ale my grzęźniemy właśnie w takich jakichś tam międleniu, że a ja cię kochałam, a ty czy kochałem, bo to wtedy jeszcze Norm był właśnie facetem, czyli przed tranzycją, a ty mnie rzuciłaś, a, a Max zastanawiająca się, że w sumie może popełniła błąd, a Olivier, który w sumie To też... Do tego błędu za moment. Mhm. No bo to do, w ogóle samą końcówkę ja bym osobną tak, tutaj... Tak, tak, osobno to zostawiamy, nie? Ja bym się wciął tutaj i ci powiedział, dlaczego, ja mimo wszystko jakoś to jakoś toleruję. Czy chcesz no, jeszcze? Wal. Nie, nie, nie, wal, wal. Ja tutaj doceniam to budowanie tych światów i relacji na zasadzie kontrastu. No Na domach to jest bardzo prosto wykazać. tak? Mamy te osoby, które osiągnęły sukces, jak zauważyłeś, w domu nad morzem i mamy paczkę Waltera w domu nad jeziorem. I teraz, tak jak paczka Waltera wydaje się absurdalna, bo to nie są jednostki wybitne, tak ja totalnie kupuję ten koncept, bo znowu, czym jest wybitność, nie? Czy chodzi o osoby właśnie z sukcesem? Czy kosmici potrzebują właścicielki kilku wytwórni płytowych, która nagrała tam ileś złotych, platynowych, czy innych płyt? Po co, tak? Moim zdaniem zwłaszcza tam pada coś takiego, to raczej pada ze strony ludzi, nie ze strony kosmitów, ale że być może ten ostatni bastion będzie miał pozwolić na przetrwanie ludzkości. Że może, nie wiem, kosmici pozwolą nam gdzieś indziej się rozwijać, może otworzyć cywilizację, czy coś. Więc samo pójście w to, żeby Zebrać grupę osób, które gdzieś tam emocjonalnie są ze sobą związane, mogą się... Może też są jakieś tarcie, ale jednak może będą się wspierać, może jakoś będą o siebie dbać. Zamiast tych wybitnych egotyków, snobów, którzy będą zadzierać nosa, to jest dla mnie super. nie, Bo ja, ja też nawet... Znaczy znowu, to jest super tak czysto teoretycznie, ale ja się boję, że gdy dojdzie do konfrontacji, to właśnie okaże się, że Max, która się wydaje być tą taką realizującą plan kosmitów zgodnie z zasadami i rzeczywiście zbierająca jednostki z sukcesami, że ona po prostu przegra. I że to się skończy tak, że jednak przyjaźń zwycięży, a nagrody sukcesy zginą, powiedzmy, czy tam w jakiś inny sposób po prostu przegrają. I że Dom Max zostanie w ten sposób może wyeliminowany z tego Battle Royale, co gdzieś tam nadal, w sensie będzie spoko, ale mimo wszystko takie trochę głupiutkie. Ale wiesz to, to teraz ja ci się wetnę. Ja, ja mam problem mhm. z tym wszystkim, dlatego że ja nie rozumiem o co tu chodzi i jaki tu jest endgame. Bo ja kupuję to co mówisz, nawet o tyle ja bym to podbił jeszcze, że ja uważam, że to jest jeden z fajniejszych elementów, że widzimy, że nasza ekipa znad jeziora po śmierci Waltera w zasadzie, kiedy wiesz, nie ma tej postaci, która cały czas nimi manipuluje, no oni zaczęli normalnie funkcjonować. W mhm. sensie tam nie ma już tej dramy, nie? To, to po prostu jest właśnie paczka przyjaciół, która jakoś y, ułożyła z, sobie relacje. doszło do pewnego, ja bym powiedział, nawet może katarzis y, po śmierci Waltera i tam widzimy, no nie idylle, ale że cała ta ekipa, gdzie tam też y, jakby to buzowało y, szczególnie w tym drugim tomie, no to, to oni żyją sobie ok. No tylko, że przez to, że ja nie wiem jaki jest endgame z perspektywy kosmitów, to mi jest trudno to zaakceptować, bo oczywiście możemy sobie filozoficznie dyskutować czym jest sukces, no tylko, że to, że się ludzie lubią, no to okej, okay, to może na zasadzie przetrwania gatunku, czy rozpoczęcia, nie wiem, nowej ziemi gdzieś tam w kosmosie, może jest spoko, bo jest mniejsza szansa, że się pożrą, no ale z drugiej strony, to nie są jednostki, które nie wiem, mają jakieś wybitne umiejętności i tak dalej, tak dalej, więc jakby sprawdzają. Perspektywy... Ale nie potrzebują, bo kosmici mają technologię, która stworzy wszystko. Ale, znów, zdaniem... ale no, no tylko że to w ten sposób to w ogóle oni ludzi nie potrzebują. To je, o to mi chodzi cały czas. Że ja po prostu nie rozumiem, jaki jest cel całej tej gry i zabawy. I z tej perspektywy, no to ja tego nie kupuję po prostu, no tego, tego nie kupuję. Ty wspominałeś, porównywałeś właściwie Miły Dom nad Jeziorem do Podkopułą. Wiesz, że to może się okazać, że chodzi o to, żeby stworzyć, nie wiem, kosmiczne zoo i tutaj będzie cywilizacja ludzka do obejrzenia na przykład. No ale ja ci napisałem <gry> prywatnie, że dla mnie to się już na tym etapie trochę robi podkopułom. tylko te serialowe już nawet, a nie książkowe. Mm -hmm. I właśnie dla mnie to jest pewien problem. Bo wiesz, bo przez to nawet co my widzimy w tym drugim domu, że ta technologia kosmitów jest w zasadzie nieograniczona, nie? Że w w momencie te, nasz doktorek, nie wiem, y, zaczyna majstrować na tablecie i jest w stanie zrobić z Oliviera po prostu postać z y, y, Hellraiser'a. Tak, tak. I, I to prosto z y, już, nie wiem, szóstego kręgu piekła. To, y, to wiesz, to, to pokazuje, że ta technologia jest tak zaawansowana, że ona tych ludzi w ogóle nie potrzebuje. No więc znów... My, my... Ale nie, właśnie w sensie, oni, ludzi chcą po prostu zachować, czyli ich, nie chodzi o, to, o potrzebowanie a ta technologia, chodzi mi o to, że może sprawić, że, oni, że ci ludzie nie muszą być, nie wiem, inżynierem czy tam kucharze. No dobrze, no ale to, ale to wiesz, ale to mówię ci, to ja nawet nie chcę tutaj, żebyśmy w tym ugrzęśli, bo mi chodzi jakby o to, że to jest nie do przesądzenia jakby na tym etapie, nie? Bo ja po prostu mhm. nie czuję jaki to ma sens, bo tą gdyby możemy jakie załatwić są zasady wszystko. Gry? Nie, Ale wiesz, my wiemy, ale to, tą technologią są... my możemy załatwić wszystko. No to po co ci wybitne jednostki, jeżeli oni chcą dać ludziom technologię? A z drugiej strony, jeżeli nie chcą dać technologii, no to plan Waltera jest totalnie bez sensu, bo co z tego, że oni będą śpiewać kumbaja i się rozmnażać, jak, jak pewnie na nowym tym, na nowej planecie, przez to, że to są, to jest banda rozemocjonowanych mimo wszystko dzieciaków i nastolatków w, w głównej mierze, no to, to się pewnie wszystko bardzo szybko rozsypie, nie? No więc dlatego mówię, to jest tak, że to, to nie chodzi o to, że ty masz rację, czy ja mam rację, czy, czy po połowie mamy rację, tylko po prostu no przez to, że nie wiemy do czego to zmierza, to ja na tym etapie uważam, że wszystko jest tak samo, prawdopodobne. To podobne, a całościowo mi się to nie podoba po prostu. Mhm. Ale przy tych różnych scenariuszach, moim zdaniem samo to budowanie tego kontrastu i to stawianie sobie pytania, co jest wybitne, a co nie, co jest potrzebne, ważne czy coś, jest ciekawe. Podoba tak, mi się wszystko. też ten kontrast w tym, że my obserwujemy przygotowania do wojny, znaczy, do ludobójstwa, do miłego ludobójstwa nad jeziorem które tam bohaterowie z nadmorza określają mianem wojny, ale to nawet tam ta piosenkarka chyba im w tym śmiecie wypomina. Tak? To nie jest wojna, to, to jest po prostu morderstwo i tyle, które planujecie. A jednocześnie my mamy tę naszą ekipę nad jeziorem i tam malarz z, artystą, z artystką właściwie, bo tutaj używamy cały czas tych męskich określeń. A tutaj brak feminatywów aż mi przeszkadzał po prostu. Ale no malarz z artystą z Jeziora mówią, że oni by chcieli poznać tych ludzi, nie? że ciekawe właśnie kim oni są, jak oni tam sobie żyją. A w tym momencie ta druga ekipa planuje właśnie no, ludobójstwo, wybicie po prostu całej tej ekipy pierwszej. Znaczy ja się teraz śmieję, nie? bo to jest absurdalne. To jest taki kontrast, że po prostu no, bardziej się nie da. Dwa ekstrema, dwa bieguny, ale to jest gdzieś tam fajne też w tym komiksie. To tyle o tych domach. O samych relacjach też. Tutaj też ja mam wrażenie, że Tynion, to nie to męczy, ale on to kreuje jakoś tam świadomie do samego finału tego szóstego zeszytu, przepraszam, ostatniego z tego pierwszego tomu. Jakoś mi się to podobało, że jak wspomniałeś, Max był w związku z Normem, bo Walter zasugerował, że norm jest, że w ogóle ta norm i tam kilka innych osób, że to są te wybitne jednostki, mają potencjał i tak dalej. No i Max tam gdzieś randkował, spotykał się i tak dalej, ale w którymś momencie stwierdził, że to nie ma sensu, tak? że jednak norm żadnej wybitnej wartości nie reprezentuje sobą, a jednocześnie mieliśmy Waltera, który był zakochany w Oliwierze, Chciał właśnie, i to niby była taka relacja jak ludzka miłość, nie? że Walterowi rzeczywiście zależało na Oliwierze. Chciał uczynić jego tą osobą, która będzie świadoma, że ten koniec świata nastąpi, dzielił się z nim wieloma informacjami, nie czyścił mu pamięci. I Oliwier stwierdził, że sam jest za mało wybitny i że nie chce w to wejść, nie chce być tą jedną z kilku osób, które przetrwają koniec świata. Uciekł od ekipy, i to, to jest też w sumie fajnie rozpisane, że Walter, Oliver i cała ekipa byli w jednej miejscowości. Oliver miał się zapisać do szkoły gdzieś zupełnie indziej, i dlatego Walter porzucił wszystkich, żeby tylko pójść tam, gdzie będzie Oliwier, a Oliver go zrobił w konia, jednak się zapisał jeszcze gdzie indziej. A że Walter, no niby jest kosmitą, ale no funkcjonował w obrębie tej rzeczywistości ziemskiej, no to jak już się tam nie dostał czy coś, no to musiał odpuścić jakoś chyba, czy, czy albo po prostu się poddał, bo widzi, że no Olivier nie ma zamiaru z nim współpracować. No i Olivia się odciął od Waltera, nie chciał być tą wybitną jednostką wybraną przez Waltera, a potem wybrała go Max, bo rzeczywiście osiągnął te sukcesy jako aktor. I tutaj ten kontrast też jest w sumie mega ciekawy, nie? Że no tutaj ta, ta miłość, przyjaźń czy coś działały, a tutaj jednak te sukcesy, że Oliwier, który chciał od tego uciec, no mimo wszystko jednak trafił do jakiegoś miłego domu, etc. Tylko... Ale to czekaj, wpadnę ci tutaj na dosłownie mhm. słowo, Znów, ja tego nie kupuję, bo to jest tania zagrywka, bo Olivier, to nie jest tak, że on nie chciał się znaleźć, tylko on nie chciał się znaleźć przez nepotyzm Woltera. On tam wprost w którymś momencie mówi, że on chciał się tam znaleźć na własnych zasadach, dlatego jakby zajął się tą ciężką pracą i tyle. Tylko, że nie chciał wpaść czy, czy zagościć w, sensie w niepoznajomości, chciał być wybitny. Tak, niepoznajomości, bo... ale de facto ja znów bym to sprowadził do tego, że Znaleźć się po znajomości, tylko przez Max, która cały czas była też w tej ekipie, więc to dla mnie to jest takie, wiesz... No. Mhm. Tak. No, z tym się zgadzam. Tylko właśnie dochodzimy do końcówki i po pierwsze tak jak my tutaj czujemy, że właśnie sytuacja eskaluje, że zaraz dojdzie do tej potencjalnej masakry, tak to jest bez sensu, no bo my mamy tu niby zapowiedź tego ludobójstwa nad jeziorem, a z drugiej strony my wiemy, że ekipa Waltera jest w tych futurospekcjach. I Oliver też jest w tych futurospekcjach. Więc ja nie czuję, znaczy czuję gdyby te emocje, które Tynion stara się budować, ale gdy potem biorę oddech i na moment po prostu odwracam wzrok od kart komiksu, ja myślę, no dobra, na przykład oni muszą przeżyć. Bo my widzimy ich przyszłe żywoty, tak? które są w jakimś tam w tym świecie post-apo nieprzyjemnym, no ale nie mogą zginąć po prostu teraz. Tak? Więc, więc to już jest takie bez bezsensu, nie? tak fabularnie. Zapowiadać konflikt, gdy wiemy, że ty, ty, ty, ty, ty, ty, i, ty i ty i ty, i ty, musicie przeżyć, tak? że nic się wam złego stać nie może. I druga rzecz, ten wątek nory. Norma teraz nory. Ja go totalnie nie czaję, bo my przez cały ten... Ja też. Komiks. To chciałem zostawić też na koniec. Czytamy, że... Czytamy te maile. Nory do Maxa. Czy Norma do Maxa. I my wiemy, że Nora nigdy nie przestała kochać Max, co, co nie ma sensu, bo to była miłość no, zaszczepiona właśnie jakąś tam manipulacją. Gdy Max się odcięła, no to to powinno nawet jakoś tak naturalnie trochę osłabnąć czy coś. Oni nie mieli kontaktu przez tam naście, dziesięć lat, a Norm miał tę swoją ekipę przez i tak dalej. No i jakby abstrahując od tego jeszcze, Nora na koniec jest oburzona na Waltera. Tam właśnie krzyczy, idzie na jakieś wzgórze i krzyczy na chmury trochę, tak do Waltera że dlaczego mnie oszukałeś, dlaczego nie powiedziałeś mi, że, właśnie, że Max też jest kosmitką, tak? bo to jest to, to, czego się Nora teraz dowiaduje, że Max nie była po prostu koleżanką Waltera, też jakąś taką osobą potencjalnie wybraną do przetrwania, tylko po prostu inną z jego gatunku, no i jest ten wyrzut, takie właśnie załamanie się świata Nory. Nie? Że właśnie w tym momencie, nawet jak ona kochała Max przez całe życie, no to w tym momencie powinna stwierdzić kurczę. To nie ma sensu. Tak? Właśnie też byłam oszukiwana, byłam po prostu zmanipulowana przez kosmitkę. I jeszcze tam wokół niej biega pies. Bo w świecie nad jeziorem pojawił się pies i ten pies to jest Walter, nie? który nie wiadomo, po co przybrał znowu fizyczną postać i tam sobie chodzi między nimi a nagle zjawia się obok Max. I Max mówi, że rzeczywiście może popełniła błąd, bo Nora się zmieniła. Jak się zmieniła? Jak ona przez całe życie kochała Max? Właśnie ona była stała w uczuciach, w emocjach, we wszystkim. I nie osiągnęła w sumie też żadnego sukcesu. I ja w ogóle nie czaję tutaj tej zmiany postaci i też nie czaję, czemu Nora się na koniec zgodzi pomóc Max. Bo Max ją pro, mówi, że potrzebuje pomocy i to brzmi tak, że jakby potrzebował pomocy w zrobieniu kuku nad jeziorem, nie wiem, no jak to czytasz. Znaczy nie no. To, to moim zdaniem wpada wprost, że po prostu Max chce wykorzystać Norę, żeby się pozbyć ekipy z nad jeziora, ale dla mnie to jest. Ta cała końcówka to jest taki udawany twist i udawany cliffhanger. W tym sensie, że ja to czytam tak, że tu nie dojdzie do żadnej zmiany frontu i nora jakby nie, nie, nie będzie działała z Max i z jej domem, tylko, tylko będzie działała w obrębie jakby swojego domu. No bo to nie ma żadnego sensu, żeby ona zmieniła tutaj front w momencie, gdy wie, że właśnie jeszcze Max była, no też manipulantką, kosmicką i tak, tak dalej, że to tak, nie tak, była tak. prawdziwa miłość, no. No, no i y, dla mnie to jest, mówię, no, takie wisienka na torcie tej telenowelowości, bo ja tego całościowo naprawdę nie jestem w stanie nawet nie tyle zrozumieć, co, co trochę zaakceptować, po co tutaj to jest. Ale właśnie po Bo tam co? wiesz, Max w końcówce nawet tam mówi, że y, wtedy nie kochała Norma, bo, bo się znudziła, po prostu nie widziała, że on ma w sobie ten potencjał, a teraz widzi. No tylko, że znów, to jest tak jak wiele rzeczy w tym komiksie, to jest pisane po prostu, bo ty on sam tworzy zasady, więc wedle jego zasad tak może być, no bo Ale... potencjał do czego? Do, do właśnie, do zniszczenia, do manipulacji, do udźwignięcia po prostu tej kosmicznej wiedzy, do, do potencjał do czego? Nie? nie wiem, potencjał do odnalezienia siebie. No mówię, w różny sposób to można czytać i w różny sposób tego można bronić. Ja po prostu tego nie kupuję. Dla mnie ten finał jest wydumany, a z, co więcej... Ale po yy... co w ogóle Max jest Nora? W sensie, przecież ona jest prze przepotężną kosmitką, skoro ona może tam wejść, to pewnie może zrobić no, tym No ja dlatego wszystko. ci mówię, że to yy, po prostu yy, możemy tu przyjmować zakłady, że to jest udawany cliffhanger. Że po prostu to jest coś, co zostanie tak jak kasacja pamięci bohaterów yy, yy, na początek drugiego tomu, tak yy, to będzie prowadziło do niczego. To jest taki cliffhanger, gdzie teraz mamy być w szoku, że a Nora zdradzi swoich kum i ich wybije i, i w ogóle i w, wrócą do Max i będą żyły długo i szczęśliwie, a figa z Makiem Nic takiego nie będzie miało miejsca i, i, i Nora wystryknie Max na dudka i, i pozbędzie się drugiego domu, wyciągając stamtąd Oliwiera. No, no taki, taki jest mój scenariusz bazowy na ten moment. Tak, teoretycznie właśnie jedyna dla mnie opcja, żeby Nora była z Max, to jest to, że Oliver przeskoczy nad jezioro, a Nora pójdzie nad morze. Nie? Ale ja, ja w sensie nie czaję, czemu miałaby się na to zgodzić w tym momencie. I ja też trochę nie czaję, no bo mnie, ja, ja to czytałem tak, że Walter tam jest obok. No jest. Że Walter nie tylko to słyszy, bo jest kosmitą i, i on panuje nad tą symulacją, w sumie mógłby tam zrobić wszystko, ale też Walter dosłownie w tym ciele pieska tam sobie biega. I to jest taki wątek też, że gdy Nora krzyczy na chmury, to on się udaje do tego ich archiwum, które zapisuje wszystkie słowa, które padły w świecie przedstawionym, jakoś archiwizuje to, co tam się dzieje i on usuwa, ona chyba mówi, że wszystko jest iluzją, czy nie ma tu nic prawdziwego, czy coś takiego, nic z tego nie jest prawdziwe i Walter idzie do archiwum, usuwa to z maszyny zapisującej, a potem jakby poszedł na browara, nie, bo jest w jakiejś knajpie czy coś. Czemu w ogóle, co, co to się dzieje, nie? Tak, Do czego no, to. Ale nie no, no, to jest, ale to teraz dokładnie wyłuszczasz mój problem, jakby z całą, to, z całą tą serią. No, jeżeli mamy do czynienia z absolutnie wszechpotężnymi kosmitami, tak, którzy no, są przedstawicielami swojego gatunku, w ciemno możemy zakładać, że nie jedynymi. Jeżeli nie wiemy, jakie są ich cele, a ich technologia jest absolutnie wszechpotężna, jeżeli mamy z jednej strony sugestie, że postaci są nieśmiertelne, a z drugiej strony. Mamy przynajmniej jednego trupa już na ten moment w domku nad jeziorem, a wiemy, że no w teorii powinno dojść tutaj do masakry mieszkańców z konkurencyjnych domów. Dla mnie to jest wszystko niespójne, po prostu. no Wiesz, ja odwrócę trochę to, co powiedziałem na początku, czy na koniec podcastu o pierwszym tomie, że... Ja być może, jeżeli doczytamy tę serię do końca, Tynion ją zakończy, wiesz, dojdziemy do jakiegoś finału, do jakiejś konkluzji, to może będę musiał odszczekać, bo się może okazać, że James Tynion IV miał na to pomysł, miał wizję, jak to rozpisać, miał wizję, do czego to prowadzi i powiem wtedy, że może droga mi się nie do końca podobała, ale dostaliśmy coś sensownego. Ja na ten moment tego nie widzę, dla mnie to jest nadal mnożenie sugestii, tajemnic i pisanie zasad przede wszystkim tak, jak jemu się w tej chwili podoba i jak mu jest potrzebne. Ja bardzo tego nie lubię. Wielu scenarzystów, nie tylko w komiksach, ale w ogóle w dziełach kultury, pisze określone rzeczy tak, jak po prostu teraz ma coś działać. Nie? I no mówię, no, dla mnie tak to niestety jest w tym komiksie. Mhm. Bo nawet wiesz, to połączenie pomiędzy wyspami, no, niby mamy sugestie, że to przez... Tę burzę, i przez to, że tam jakaś elektryczność się coś tam zadziała, jakieś kosmiczne mambo, jumbo, ale później widzimy, że w zasadzie ta druga strona yy, prawie, że w prosty sposób sugeruje, że oni będą w stanie tam przejść i tyle. No więc no dla mnie to jest wszystko palcem na wodzie pisane i, i jeszcze to co mówisz no ten wycofany Walter, który no, wycofał się, żeby dać pożyć tej swojej ekipie i mówię to jest spoko, bo widzimy, że te konsekwencje tego były faktycznie pozytywne no tylko, że z drugiej strony czy jesteś w stanie założyć, że ten dobroduszny kosmita z sąsiedztwa który całe swoje ziemskie życie poświęcił na budowaniu relacji z tą grupką ludzi czy on nie zaingeruje w moment momencie, kiedy ekipa Max się pojawi na wyspie, no przecież to jest totalnie nielogiczne założenie. No, to będzie pierwsze, co jak się, nie wiem, pojawi komando z, y, y, y, nad, z Morza Śródziemnego na, nad jeziorem, to zaraz Walter nie będzie pieskiem, tylko będzie Rambo i będziemy mieli jeszcze scenę, Behemotem jak wiesz, przypaskę będzie sobie. sobie... Tak, na trzy głowy. Tak, będzie do, ich no, no, dokładnie, nie? No, to po prostu dla mnie to jest tak wszystko nielogiczne, że szkoda gadać. Ale jak już tak właśnie o tym mówisz, bo też tak, starając się nie być adwokatem diabła, to sobie pomyślałem, że może mogłoby, bo, bo to z tego nie wynika, nie, to jest jakieś moje założenie, że to nie jest tak, że Max chce, żeby Nora wybiła wszystkich, tylko po prostu jakakolwiek zdrada Nory ma być pokazaniem, że eksperyment Waltera się nie powiódł, tak? że wcale nie stworzył tej zgranej paczki, która może przetrwać, no bo tutaj dodanie norma Nory było błędem i wtedy Max może się tak zachłysnąć własnym geniuszem, że ja od początku wiedziałam tak, że to jest błąd. Że to, że właśnie ja, że, że, że, że jak gdyby Max nie chce się pogodzić z Norą, tylko chce ją wykorzystać, żeby udowodnić Walterowi, że jego podejście to emocjonalne. Właśnie to budowanie relacji z tymi ludźmi i dobieganie ich nie po sukcesach, a po tych relacjach, że to było złe. A potem się okazuje, że Nora właśnie nie zdradza i w ten sposób Walter wygrywa właśnie tę swoją rywalizację z Max. I jak gdyby... Nie wiem, czy to będzie fajne, ale jak gdyby trochę to kupuje. Tylko... Samo to, że właśnie Walter i Max mogą przechodzić między tymi swoimi krainami, w sensie, czyli tam równie dobrze 15 innych kosmitów może przejść w każdym momencie, w zależności też od tego, ile w ogóle tych takich miłych domów gdzieś tam w tej symulacji czy coś istnieje, to jest znowu coś, co komplikuje to wszystko. Kolejna rzecz, to że ci, te postacie mają tam przejść. Przecież Max, nawet wie, jak już ci to odkryli, no to Max musi o tym wiedzieć, nie? No tak, oczywiście. Przez swoją omnipotencję. I mogłabym im wyczyścić pamięć, by było po problemie. Ona tego z jakiegoś powodu nie robi. Zakładam, że przepuszczenie ludzi z jednego miłego domu do drugiego, pozwolenie im na to, też jest złamaniem regulaminu. No nie ma innej opcji, tak? No nie wierzę, że to jest rzeczywiście taki battle royale, że przez dwa lata sobie żyjecie, a potem możecie... Bo, bo to trochę wynika jakby to z przypadku, nie? Oni się ze sobą połączyli to nie jest raczej znowu manipulacja, znaczy może być, no bo to wszystko może być kłamstwem, ale to wygląda tak, jakby trochę przypadkiem jedni trafili na drugich, ci się dowiedzieli z domu nad morzem, że Oliver tam z kimś się spotkał, no i teraz go torturują, żeby się dowiedzieć co i jak, no i rzeczywiście czują się zagrożeni. Jak gdyby tu jest jakaś taka konsekwencja, więc zakładam, że pozwolenie im na konfrontację będzie złamaniem regulaminu i tutaj, nie wiem, jakiś kosmiczny sędzia powinien powiedzieć dyskwalifikacja. Nie no, dlatego, tylko wiesz, mówię, ja nawet nie chciałbym, żebyśmy w tym ugrzęźli, bo to jest to, co powiedziałem też parę minut temu. Ja mam wrażenie, że wszystko, co mówimy może być prawdziwe albo nieprawdziwe, bo po prostu według mnie tu nie ma żadnego planu. To ja mam cały czas poczucie, że to jest seria pisana po prostu w taki sposób, że jak się będzie sprzedawała, to możemy dostać jeszcze i pięć cykli z różnymi domami i może się, wiesz, okazać, że właśnie na koniec tutaj tego drugiego cyklu trzymajmy się tej bezsensownej nomenklatury, że się pojawi jeszcze kilka na przykład domów, albo że się okaże, że właśnie, nie wiem, że jednak świat nie, nie został zniszczony, tylko po prostu mamy do czynienia z jakąś symulacją i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest mówię, to jest cały czas mój taki nadrzędny i najbardziej podstawowy problem. No, że jeżeli mamy jasną sugestię, że ci kosmicz, kosmici są tak wszechpotężni, mają taką technologię, która może zrobić wszystko z tymi ludźmi, nie wiem, wiesz, zmienić ich ciała z zmienić ich wspomnienia, zmienić ich, wymazać ich wspomnienia i tak dalej, to po prostu no... To, to trochę się staje dla mnie wszystko takie dym lustra, nie? No, no po, po co nie wiem, budować relacje z tymi y, ludźmi, skoro można y, wszczepić im wspomnienia takie, jak y, by się chciało, no bo no, mhm. dlaczego oni tego nie mogą zrobić? Jeżeli może mogą kształtować ich ciało, to dlaczego nie mogą kształtować ich umysłu, tak? Jeżeli mogą się przenosić pomiędzy wyspami, to dlaczego, y, nie wiem, nie, nie mogą zrobić tego bardziej świadomie, albo dlaczego, nie wiem, Max właśnie nie ingeruje, albo y, no, no, wiesz, i to, i, i to mówię, to jest wszystko wszystko pisane tak, jak yy, Tynionowi pasuje w danym momencie, więc to, to mówię, może się to zakończyć jakąś totalną ap apokalipsą w drugim tomie, a mówię, a może za 10 lat siedzieć w kolejnych domach, tylko po prostu dla odmiany w górach albo mhm. e, gdziekolwiek indziej, i będą kolejne ekipy i to się tak będzie kręciło i, i, i tyle. No, ode mnie to, to w zasadzie chyba tyle, bo już naprawdę będę się powtarzał i, i mówię, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju e, historię, bo, bo mówię, ja też totalnie rozumiem, że są czytelni którzy lubią tego rodzaju opowieści, nie? To, to jest trochę tak, że ja pamiętam, nie oglądałem nigdy tego serialu, ale pamiętam wiele rozmów, jak się zagubieni rozwijali, nie? I wiesz, i były te tajemnice, które z perspektywy czasu wiemy, że większość tych tajemnic, ona nie miała żadnego sensu, one były pisane ad hoc w danych sezonach, nie miały żadnego rozwiązania i wielu ludziom to nie przeszkadza, bo właśnie podobała im się ta droga, podobały mi się te tajemnice, podobały mi się relacje pomiędzy postaciami i to może się podobać, no ja po prostu tego nie kupuje i, i tyle. Mhm. Jeszcze na koniec je, jeden minus, jeden plus. Na minus bym jeszcze ocenił ten wątek tranzycji, bo on jest bardzo dziwnie pisany w kontekście Max, bo Max jak gdyby nie doceniała norma przez całe życie, a teraz jak gdyby ta tra tranzycja pojawiła się tuż przed końcem świata, nie? bo tam z tych maili wynika, że to jakoś tak, tak, było tak blisko tak, siebie. Tak. I Max w ramach tej niby swojej zmiany podejścia mówi coś takiego, że jako jedyna Nora była gotowa na zmianę, nie? No i to, to trochę brzmi, jakby to było nawiązanie też do tej korekty, do operacji. I to, to w sensie, bo to można niby może i potraktować, że ona chwali właśnie odwagę i jak gdyby to, że Nora odnalazła swoją tożsamość, ale jednocześnie jak gdyby to jest tak taki no hating, że jak, jak nie masz odwagi na korektę, no to jesteś bezwartościowy. Nie? I to było też tak dziwnie pisane. Mam nadzieję, że Tynion no, albo to naprawi albo po prostu pominie już ten wątek dalej, nie będzie tego ciągnął, bo to było też dziwne. Jeszcze na pod, zamknięcie tomu. A na plus, bo o tym nie mówiliśmy, ten horror cielesny. Znaczy ty wspomniałeś tak bardzo króciutko. Cały ten wątek, tak jak zauważyłeś Hellraiser'a, to co tutaj się dzieje z Oliverem Znaczy on jest też głupio napisany, bo Mamy ten tablet do manipulacji ciała i lekarz usuwa kości z ciała, na przykład Olivera, tam mu z nóg czy rąk, rozrywa mu w ogóle to ciało, z tego ciała wyrywa jakieś jak gdyby fragmenty no, tkanek, jakieś ścięgna czy coś, rozciąga je. Mamy taki moment, kiedy Oliver nie ma dłoni, nie ma stóp tylko właśnie wystające tkanki, powyrywane kości z twarzy, z klatki piersiowej, też jakieś pojedyncze części, takie włókna, jak gdyby ciała mu wystają, usuwają mu usta, jeszcze zawieszone do góry nogami. Cenobici byliby zachwy zachwyceni tym widokiem i to jest fajne, fajnie narysowane też yy, mhm, atrakcyjnie, tak. Tylko, że to jest kretyńsko głupie, że nikt tam na to nie reaguje. Nie? W sensie, tam nawet jak wchodzi ta piosenkarka, to tam rzuca jakieś o Jezu czy o fak, i, i to jest wszystko. nie? W sensie, nie wiem, no jakbym coś takiego zobaczył, to bym pewnie zemdlał albo, nie wiem, zwymiotował, zaczął krzyczeć, nie wiem, uciekałbym stamtąd, a, a ci tak stoją dookoła, jakby to było no, zwykły piątek, nie? czy coś takiego. No, no, znaczy bardzo fajnie wizualnie to było. To było zaskakujące, ale, ale super podane, ale to się wpisuje w to, co rozmawialiśmy o rysunkach. I, i zgadzam się z tymi zarzutami. No tak, kolejny kamyczek do tego tynionowego ogródka. Okej. Okay. No dobrze, no to chyba wyczerpaliśmy temat. Dziękuję ci bardzo za kontynuację tej przygody. Czy miłej, czy Dzięki. nie, no to chyba wszyscy już zrozumieli dokładnie. Ale przeczytasz ten drugi tom, jak wyjdzie? Tak, tak, przeczytam. No dobrze. Nie można czytać i oglądać tylko dobrych rzeczy. Czasem trzeba... Coś, wiesz, niekoniecznie, co nam się podoba. A poza tym mówię, no, żeby zakończyć optymistycznie, to naprawdę chciałbym, żebym musiał odszczekiwać i jednak uznać, że, że był na to pomysł. Znaczy, ja mam y, trochę takie zdanie o Tynionie, nie? że on ma bardzo fajne pomysły y, na pomysły i są mega ciekawe koncepty, ale całościowo też jakoś tak do mnie nie przemawia. Niekoniecznie, nie. Więc ja jestem dalej trochę sceptyczny. Przy czym mam nadzieję, że jakieś tam ciekawe wątki mimo wszystko pociągnie, nie? A jak znowu, żeby się liczył, dla mnie, ty mówisz, że liczysz na destynację, na cel. Ja liczę na to, że ta droga będzie przyjemna, że te, te, tej telenoweli będzie mniej w tych kolejnych sześciu zeszytach, a więcej tam mięska, może tego ogrywania, tych kontrastów i też, że ten wątek rywalizacji Max i Waltera, że jakoś sprytnie się zakończy. Reszta pewnie niekoniecznie i nie dostaniemy raczej wiedzy o całym tym kosmicznym Battle Royale, ale jak ten wątek Max i Woltera zostanie jakoś tam domknięty, to mi to chyba wystarczy i tyle. I niech liczy się droga. Dobra, miłego dzionka, Jerry, a wam kochani tradycyjnie już będę życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.